Mielenie ze Zorem. Witamy Państwa, ja, Joanna mieszko i mój znakomity kolega ze Zoro. Nisko kłaniający się. Podczas naszej kolejnej rozmowy, tym razem to będzie już nasza szósta rozmowa o prawdzie i fikcji w dniu 10 kwietnia 2010. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o tym, co właściwie stało się podstawą tego wydarzenia medialnego, jakim była rzekoma katastrofa na lotnisku Siewierny w Smoleńsku, mianowicie o filmie Sławomira Wiśniewskiego, polskiego montażysty, który był tam od 7 kwietnia już zdaje się, albo i nawet wcześniej już od 6 kwietnia. Kto to jest Sławomir Wiśniewski? To jest dobre pytanie. I warto znaleźć odpowiedź, ale nie wiem, czy będzie prosta, niestety. Człowiek Wiśniewski, człowiek Zagadka, człowiek Śliwiński, pierwszy człowiek na Księżycu. No tak. Pan Księżyc... Twardowski. Księżycem określił nasz kolega Free Your Mind, czyli FIM, Księżycem określił właśnie ten pejzaż lotniska siewiernego i tą koszmarną łączkę, tak? Bo jest to właściwie abstrahowane, jakby ze środowiska ziemskiego miejsce, na którym się niby miało coś zdarzyć. Dlatego sarkastycznie mówisz człowiek z księżyca. Czyli moonwalker. Człowiek, który porusza się poza prawami fizyki, poza ciągłością czasu, poza wszystkimi trzema wymiarami w nadprzestrzeni. Nagle w nią wchodzi i nagle z niej się ukazuje. I za każdym razem w innej postaci. Człowiek wielowymiarowy, jednym słowem. No tak, ale w, w swoim, że tak powiem, paszportowym wymiarze przybył delegacją Telewizji Polskiej 6 kwietnia 2010, żeby nakręcać, to znaczy nie nakręcać, on, nie, on miał montować jedynie, nakręcone przez innych materiały z wizyty premiera Tuska ze swoją ogromną delegacją z całym dworem oraz później 10 wizyty prezydenta Kaczyńskiego. Tymczasem okazało się, że jego rola była o wiele, wiele większa, właściwie zasadnicza. Warto spojrzeć na jego historię. Pan, który zaczął swoją karierę zawodową w telewizji polskiej w stanie wojennym i pracował aż do roku 2010. Nieprzerwanie w tej instytucji. Czyli znający wszystkie tajniki, wszystkie osoby, wszystkie konszachty, wszystkie procedury. Tej... Czyli on był przyjmowany do pracy w telewizji wtedy, kiedy prezesem był pan pułkownik może teraz już generał, Mirosław Wojciechowski. I wówczas, kiedy zwalniano dziesiątki osób z telewizji i z radia, z radiokomitetu, on wówczas dostał pracę w telewizji. No tak, są informacje, pojawiły się, że w tym czasie był m.in. w zespole, która nagrywała przemówienie stanu wojennego, czyli obywatelki i obywatele. Stanęliśmy nad przepaścią Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, Ogłasza na terytorium kraju stan wojenny. Podobno przy tym przemówieniu za kulisami, przy kamerze stał właśnie Wiśniewski. Zresztą nie wiadomo, czy naprawdę on się nazywa Wiśniewski, dlatego że jego portfolio zawodowe jest dosyć szczupłe. Wygląda tak, jakby było ocenzurowane. To znaczy jego droga zawodowa jest wyjątkowo chuda, jak na, ja mówię o, o wymiarze tym publicznym wyjątkowo chudach na tak duże doświadczenie, bo powinien się pojawić w większej ilości publikacji jako montażysta. Być może opracował no, tylko na zaplecze, montował te materiały nie do dzienników. Być może. No ale w jakiej roli był w takim razie 9 maja 1987 roku w Lesie Kabackim, tam gdzie się zdarzyła ta katastrofa, w której zginęło 138 osób z tego lotu Warszawa-Nowy Jork? O, przecież on sam opowiadał, że widział, że był tam na miejscu, że był tam zawodowo i widział te zniszczenia i tak dalej. Był zawodowo z ekipą telewizyjną, prawdopodobnie jako pomocnik operatora, tak? Jako osoba, która jest specjalistą od montażu obrazu. No tak, ale montuje się, wtedy się też nie montowało tam na miejscu w lesie kabackim, tylko montuje się w rozgłośni. Na stole montażowym, na konsoli, prawda? Jak, jak we wszystkich cywilizowanych krajach. No ale po coś był potrzebny w tej. Ekipie. Istnieją pogłoski, że był również widziany w Rzymie. U Jezuity Turowskiego z wizytą. Także tak, nawiązał z nim kontakty. Także człowiek wielu kontaktów o bogatej historii. Dla mnie rozstrzygające jest to, że kiedy był przyjęty do, do telewizji dalsza jego droga życiowa jest jakby w ten sposób przypieczętowana. Warto by jeszcze sprawdzić jego rodzinę, na którą się powoływał podczas przesłuchania w parlamencie. Wspominał po pierwsze o fachowcach wojskowych, którzy coś mu wyjaśniali z tym wypadkiem w cudzysłowie oraz wspominał o swoim bracie, o bracie ja wojskowym. Czyli Grzegorz Wiśniewski, generał Grzegorz Wiśniewski, ataszy wojskowy w Moskwie, który w tamtym czasie, tamtego dnia 10 kwietnia też bodaj był chyba w Smoleńsku, być może to rodzina albo jacyś krewni, tak? Istnieje taka spekulacja i jest ona uzasadniona. Grzegorz Wiśniewski parę miesięcy później został przez prezydenta awansowany na ambasadora w Indonezji. Ja to bardzo zdolny oficer. Ja mogę tylko przypomnieć, że obecnie generał Wiśniewski pracował już na kilku placówkach dyplomatycznych polskich jako atasze wojskowy, czyli jest to zazwyczaj rutynowo we wszystkich ambasadach świata, jakiś przełożony, zbierający informacje nad wojskowe, czyli innymi słowy, tak zwany sprawy od wywiadu wojskowego. I łącznik, do którego się w pierwszej kolejności zgłaszają osoby z tamtego terenu, w celu nawiązania kontaktu, a także załatwienia spraw, które nie są załatwiane bezpośrednio przez protokół. Oczywiście, ale to jest tylko nasza hipoteza. Niestety nie mamy wglądu w papiery rodzinne, dokumenty rodzinne Sławomira Wiśniewskiego, Welśliwińskiego, bo tak był w Rosji przedstawiany, ale zaraz o tym wspomnisz pewnie. Dlatego tylko przypuszczamy, że tak ewentualnie mogłoby być, bo on sam daje nam do tego okazję. Co do mocowania pana Grzegorza, generała Wiśniewskiego, warto przypomnieć, że jest to osoba, z ambasady odpowiadająca za organizację bezpieczeństwa oraz wszystkich procedur wojskowych związanych z wizytami polskich oficjeli, m.in. prezydenta. Dlaczego? No bo jest to, jeżeli to jest atasze wojskowy, to on koordynuje na terytorium obcego kraju wszystkie działania militarne, a do działań militarnych należą przeloty samolotów wojskowych, czyli także samolotu z prezydentem na pokładzie, którym był i jest pojazdem wojskowym. Dlatego ta osoba pojawiła się w dokumentacji organizacji wizyty i później pojawiła się także w wyniku sprawdzenia prawidłowości tych procedur, między innymi przez Naczelną Izbę Kontroli, gdzie wskazano na liczne prawidłowości w organizacji, właśnie w bezpieczeństwa, na styku tych służb wojskowych i rządowych, czyli biuro ochrony rządu. I tam ta osoba imiennie jest skazana, jako ta, która pewnych rzeczy nie dopełniła, to znaczy nie były one dopilnowane niezapięte na ostatni guzik, niedogadane. I w wyniku tych uchybień prawdopodobnie mogło dojść do, do wypadku. Ale abstrahując już od strony formalnej, że pan generał Wiśniewski był organizatorem po stronie, jakby ze strony wojskowej zabezpieczenia logistycznego bezpieczeństwa tego transportu, czyli co najmniej koordynatorem i opiniodawcą tego całego planu, jeżeli byłoby przygotowany, były odpowiednie noty dyplomatyczne, zgody na wjazd czy na wylot, tak? poświadczone przez Rosyjską Służbę Konsularną, to on te dokumenty wszystkie musiał widzieć i parafować. Musiał je opiniować jako ten, który nadzoruje bezpieczeństwo wojskowe na terytorium Rosji. Dla mnie jest najistotniejsze w tym wydarzeniu, w którym on brał udział, to, że świadkowie potwierdzą zgodnie, że pan Grzegorz, przyjechawszy na lotnisko Smolej z Siewiernej kurgonetką z ambasady, nie wysiadł z niej, czy nie udał się, jak to wszyscy inni mówią, na płytę i tam czekał z napięciu, z minuty na minutę, samolot się spóźnia i tak dalej, to no, zwyczajnie siedział sobie w tym samochodzie z tego powodu, że było zimno. Pytany, dlaczego nie wychodzi, nie warto, bo pewnie skierują na zapasowe. Więc tu, to wskazuje na rzeczywiście jego aktualną wiedzę. Potwierdza jego zachowanie, że wiedział, co się wydarzy, czy wiedział, co jest zaplanowane. Był przekonany, że lądowanie tam nie ma prawa się odbyć, więc, więc nie wysiadł nawet z samochodu. Oczywiście to są znowu relacje innych ludzi, bo on nie miał, nie dostąpił tego zaszczytu, żeby być o to zapytany przed parlamentem. Nikogo to nie interesowało. A prokuratury być może też nie. No z, z tego co wiadomo, co przeciekło, to oczywiście, że nie. Natomiast gwarancji, że, że był o coś pytany oficjalnie lub nieoficjalnie przez organy prokuratury nie można dawać, ponieważ to postępowanie jak każdy do chwili oskarżenia czy przedstawienie przed sądem tych dokumentów, postępowanie jest tajne, nie można udawać udzielać informacji na temat szczegółów. Nie? Więc tym się można skutecznie zasłaniać przez lata. Jeżeli postępowanie przygotowawcze będzie na przykład prowadzone wielowątkowo, wielotorowo i będzie czegoś brakowało, a wszystkie te wątki będą miały prowadzić w planie śledztwa do jednego łącznego aktu oskarżenia, to takie postępowanie można skutecznie odwlekać latami właśnie z powodu braków jakichś ekspertyz, jakichś braków dokumentowych, braków formalnych, czy potrzeby kolejnych ekspertyz, uwiarygodnienia, czy do pytania innych świadków, poszukiwania świadków, Też te wszystkie czynności zajmują czas i można sobie tak ładnie zaplanować śledztwo na spokojnie, na 10 lat. No dobrze, ale wróćmy teraz do tego naszego zasadniczego Wiśniewskiego, pana Mira Wiśniewskiego, który sieci sobie w hotelu Nowy, na pierwszym piętrze, tuż przy lotnisku Siewierny. Siedzi sobie o świcie w niekompletnym stroju, jak opowiada potem przed zespołem parlamentarnym. Ma na parapecie okna włączoną jakąś kamerkę. Pierwszy raz słyszę o tym, żeby montażysta namiętnie filmował i to filmował w swoich godzinach wolnych mgłę, bo on filmował wówczas od przeszło dwóch godzin po prostu mgłę nad lotniskiem. Tak to wyglądało, tak? Tak wyglądała jego relacja z tego wydarzenia, że o świcie tego dnia chciał nagrać ewentualne zdarzenia nad lotniskiem. Jest pytanie, skąd wiedział, że będą jakieś lądowania akurat z tej strony? Przecież nie był konsultantem tych służb lotniczych. No właśnie, bo on, przepraszam, tylko dodam, żeby było śmieszniej, to on miał ustawioną tę kamerę od strony wschodniej, a przeważnie lądowania odbywały się od zachodniej, co jest oczywiste, prawda? Bo skoro przylatują z Polski od zachodu, to lądowania odbywały się od strony zachodniej. No to nie, chyba to nie jest decydujące kierunek lądowania od pochodzenia samolotu, chodzi o przeważający wiatr oraz ukształtowanie terenu okolicy, jak jest y, trudne podejście. Jeżeli chodzi o lotnisko smoleńskie, to ono jest prawie w pasie wschód-zachód, o tam kilka stopni różnicy jest y, od tej linii i lądowanie jest albo od wschodu, albo od zachodu, w zależności od wiatru. Wiatr zazwyczaj o tej porze roku wieje od wschodu i skoro się ląduje pod wiatr, no to podejście na lotnisko powinno być od strony zachodniej. I tak chyba była przeważająca ilość lądowań wykonywana na tym lotnisku, ale ono jest symetryczne, można na nim równie bezpiecznie i wygodnie startować i lądować w obie strony. Ono ma dwa stanowiska na, na dwóch końcach, są dwie wieże tak zwane kontroli, które mogą być w zależności od potrzeb obsadzone ludźmi. Polega to na tym, że oni po prostu z jednej budki do drugiej przechodzą, robią spacer czy przejeżdżają samochodem jeden, półtora kilometra czy tam dwa kilometry długości pasa i po prostu wchodzą do tego budynku. One są cały czas gotowe do pracy. Trzeba tam ewentualnie włączyć oświetlenie i ogrzewanie. Sprzęt elektroniczny jest, namiarowy, czyli radary i oraz radiolatarnie są podłączone do obydwu tych budynków kontroli lotów. Podobno Wiśniewski wiedział skąd, czy miał podejrzenie jakieś, nie ujawnił skąd, że lądowanie będzie, będzie robione od wschodu, czyli niezgodnie z kierunkiem wiatru tego dnia, bo on co prawda wiatr był niewielki, kilka metrów na sekundę, ale wiał ze wschodu, więc lądowanie miałoby się odbywać z wiatrem, co jest wbrew procedurze. Niemniej no, przy takim słabym wietrze to właściwie praktycznego znaczenia nie ma ale nie jest praktykowany zazwyczaj. Jeżeli jest wiatr, to jakikolwiek, to zawsze się wykonuje lądowanie pod wiatr, tak samo jak start, jest łatwiejszy. No dobrze, no i siedział sobie tam w tych kapciach i tak filmował mgłę. Następnie przyszli blacharze, rzekomo o godzinie 8.30 tamtego czasu, tak? Przyszli blacharze na jego balkon i zaczęli coś tam reperować, rynne czy coś takiego i ci blacharze mu przeszkadzali w tym widoku na, na to zamglone lotnisko. na no może nie tyle, no może nie tyle, tyle przeszkadzali, powiedział, że bał się o swoją kamerę. Są dwie rzeczy niejasne tutaj. Pierwsze to jest kwestia, jak ta kamera była ustawiona, bo na zdjęciach, które są przez niego pokazane, widać, że kamera była na statywie. Czyli nie stała na parapecie, tak jak on mówił. Była zwyczajnie, jeżeli była włączona, to była na statywie, bo tak zazwyczaj się robi. Jest to wygodne, można ją wtedy łatwo obracać. Co więcej, jest wówczas na wysokości operatora. Można zawsze przez nią spojrzeć, i sprawdzić widzenie, zakres jej pracy i ewentualnie ją poprawić bez klękania na podłodze. I tu jest nieścisłość. Dlaczego ten statyw jest w oknie? Być może on był wykorzystywany jako statyw do aparatu fotograficznego. Być może. Natomiast no, nie jest uwiarygodniony przez niego, jak ta kamera na parapecie stała, jak to było, że on nagrywał z tego parapetu i framuga okna mu nie przeszkadzała. Jest następne pytanie, jeżeli filmową to przez okno. Mówi, że okno było uchylone. Ten ranek, to w nocy był przymrozek. Nad ranem było dwa, maksimum 3 stopnie, czyli mroźno. Jeżeli miałby otwarte okno w tym swoim pokoju, no to byłoby po prostu lodowata temperatura. Jak to jest możliwe, żeby wytrzymał w tych kapciach w pomieszczeniu w temperaturze 2 stopni i pracował jednocześnie na komputerze, bo mówił, że w tym czasie montował coś na swoim komputerze, tam, wykonywał jakąś tak, pracę. Nawet zdjęcie było, się ukazało przy laptopie. Tak. Więc ma tę kamerę i jego opowieść jest następująca. O 8.30 wkroczyli na, na jego balkon. Jacyś blacharzy, którzy mają poprawiać coś robili z daszkiem na balkonie, tam są takie obróbki blacharskie na tych balkonach, to widać zresztą na zdjęciach hotelu. I mieli coś tam poprawiać i przeszkadzali mu widoku, a on się bał, że uszkodzą mu kamerę, więc ją sprzątną. Jeżeli miałby otwarte okno i kamera byłaby na statywie, a on był w pomieszczeniu. Jaki miał powód, żeby usuwać tę kamerę, widząc rosyjskich blacharzy? Czy wszyscy rosyjscy, rosyjscy blacharze są jednocześnie złodziejami na gości? Rosyjscy blacharze są znanymi kradziejami kamer. No, ale czy robią to zawsze zuchwale, to znaczy obrabowują w po świcie w dzień gości hotelowych przy lotniskach wojskowych? Czy to jest zwyczaj w Rosji? Nie. Tego nie wiem, jeszcze nie słyszałam o takim świeckim zwyczaju, ale wszystko jest możliwe. Ale wiesz, tam się działo jeszcze coś więcej, dlatego że jednocześnie ci blacharze przyszli i jednocześnie on usłyszał jakieś dwa wybuchy, coś jakby w rodzaju petard odpalonych. I w tym momencie zamiast tą kamerę, jak, jako rasowy dokumentalista, z jakiego on się ma, tym bardziej skierować w tamtą stronę, bo się coś dzieje przecież w tej mgle, to on ją w tym momencie zabrał z tego balkonu i wyłączył. To jest bardzo dzikie psychologiczne. Jako rasowy pies ogrodnika powinien natychmiast ją włączyć i skierować na tych potencjalnych napastników, żeby mu dokumentować czyn zabroniony, który ma się wydarzyć. Wtedy napastnicy, widząc oko kamery, natychmiast uciekają. Tak się zazwyczaj dzieje. Tym bardziej, że hotel jest obsadzony przez więcej ludzi niż tylko jednego bezbronnego wieśnickiego. Jeżeli by na przykład przez to okno próbowało wejść dwóch napastników blacharskich, no to on mógłby ich nagrać i uciec przez drzwi do wnętrza hotelu, wzywając pomocę. No tak sobie wyobrażam naturalną reakcję, bo ja tak bym zrobił. Na pewno nie wyłączyłbym kamery. Wręcz przeciwnie, włączyłbym wszystkie sprzęty nagrywające, które bym miał w ręku. Już nie wspominając o tym, że ciągle mi się ta narracja z otwartym oknem w temperaturze dwóch stopni nie podoba, bo ona się nawet kłóci już nie tylko ze zdrowym rozsądkiem i temperaturą w pomieszczeniu, ale kłóci się również z fotografiami, które są tego pomieszczenia przez niego zamieszczone i przez innych ludzi, którzy mieszkali w hotelu. Mianowicie ten segment okna, to, żeśmy wykryli właśnie na blogu FEMA, ten segment okna, za którym miała być ta kamera umieszczona, się nie otwiera. Dlaczego? No bo to jest okno trzysegmentowe, część lewa jest zamontowana na stałe, jest nieuchylna, nieprzesuwna, część środkowa się otwiera i jest uchylna i część prawa również zamontowana na stałe. Czyli okno trójdzielne z jednym segmentem otwieranym. Teraz mamy konfuzję, jeżeli kamera stoi za taką witryną, tak, i nawet jeżeli jest uchylone okno, to napastnicy i blacharzy, którzy chcą ukraść kamerę, muszą wtargnąć do środka całym ciałem, czyli wejść do tego pomieszczenia, żeby pochwycić kamerę. W tym momencie operacja i ukradzenia jest no, wysoce wątpliwa. Tak bym to sformułował delikatnie. No, ale już zostawmy to. No nie, poczekaj, poczekaj, bo ja tutaj mam akurat przed oczami fragment stenogramu z posiedzenia przed zespołem parlamentarnym wysłuchania pana Słopimira Wśniewskiego, gdzie pan przewodniczący Antoni Macierewicz zadaje mu pytania. I pozwól, że ja to przeczytam, ponieważ to jest gotowy scenariusz, skrypt właściwie filmowy. I nie wiem, czy pan Macierewicz jest, był tego świadomy, że jest to niesłychanie zabawne. Mało przekonujące, ale to już ocenicie Państwo sami. Zaczyna Pan Macierewicz, mówiąc o kamerze. To była kamera Sony Mini e, DV. E, Panią zdejmuje? Słowo Mir Wiśniewski. Tak, bo jak się kręcą robotnicy, przeszkadzają w pracy. I tu nawet przez chwilkę, o, jest, bo pokazuje to na filmie. No i niestety, Antoni Macierewicz, i trzyma. I jest 8.37-30. Mniej więcej, 8.38, powiedzmy sobie. 8.38. Panią trzyma w ręku. Tak jest. I słyszy pan huk. No najpierw ryk samolotu, najpierw słyszy pan ryk samolotu, silników tam, tego, na który pan czeka. No nie wiem, czy akurat tego, raczej samo, no tak, bo przecież na jakiś pan czeka, przerywa mu Antoni Macierewicz, na jakiś czekam. I znowu Antoni Macierewicz, po coś pan wystawił te kamery? Tak jest, ma pan te kamery. słyszy pan huk, huk silników, ryk silników precyzuje Wiśniewski. Następnie słup ognia, mówi Macierewicz. Wcześniej był. I co, rzuca pan tę kamerę w bok i zakłada kapcie? Nie filmuje pan tego? Tak, ale jeśli wyłączyłem, zanim bym włączył? A, wyłączył pan, rozumiem. Wyłączył. Nie to, że kamerę tylko zdjąłem, kamerę wyłączyłem. Jasne, mówi Antoni Macierewicz. To jest raz, mówi Wiśniewski. A potem chciałem zobaczyć, co się nagrało. No, to oczywiste. Słyszy pan huk samolotu, widzi pan słup ognia, ale patrzy pan, co się nagrało dotychczas. To jasne. Słowomir Wiśniewski. Nie, nie, nie, za szybko, za szybko, powolutku. Trzymam tą kamerę w dłoni, no bo trzymam, no bo to jest wiadomo, bo to jest mała kamera, żeby się nie tego. Ale to nie jest coś takiego, co mogłoby się wydawać takie proste, oczywiste, że nagle słyszę, biorę, włączam i tak dalej. Człowiek natur, Antonie Macierewicz, jest ósma, trzydzieści osiem. Wiśniewski, naturalną, naturalnym odruchem, który akurat w tym momencie zadziałał. Widzę, słucham i pytam się, zastanawiam się, o co chodzi. I dopiero za jakieś, nie wiem, czy to była kwestia pół minuty, minuty, może dwóch, człowiek zaczyna kojarzyć, że jednak wypadałoby tam coś zrobić. I wtedy zaczyna działać ten mechanizm tego, no, dokumentalisty. I w tej dramatycznej chwili Pan Wiśniewski po zastanowieniu dochodzi do kluczowego wniosku. Prezentuje rasowy odruch psa ogrodnika, łapie za kamerę i biegnie na plac boju sprawdzić, co się stało. No tak, ten bieg nie zajął mu długo, ponieważ było to, jak sam powiedział, około 400 metrów, wobec czego być może biegu przez pięć minut, wpadł na teren tejże... Łączki właśnie, gdzie miała odbyć się ta katastrofa, której on tak na dobrą sprawę nie słyszał. Oprócz tych dwóch wybuchów, jakby petard i huku silników, padł tam i zobaczył już jakiś ludzi na tym terenie, którzy coś tam robili, nie wiem, czy polewali i słabo im to szło, jak powiedział, wodą z sikawki, jakieś tam małe płomyczki palące się trawy. Prawda? Tak to wyglądało. On biegnie, biegnie, biegnie i bardzo szybko od razu natknął się na pomarańczowe skrzynki, które się nazywają obiegowo czarne skrzynki. Zauważył je, stwierdził do kamery, że je znalazł i dalej pobiegł, tak? Tak, ale zanim tam dobiegł, to jeszcze wykonał rachunek sumienia, o którym opowiadał przez kilka barnych minut, no i człowiek się waha. Iść, nie iść. No bo to jest przecież lotnisko wojskowe. Nie wiadomo, kogo tam człowiek spotka. No może odstrzelą, nawet tak powiedział. Tak, Tak, nie, miałem już makrowa przy łbie. I w tym nastroju grozy po ubraniu butów i sprawdzeniu kieszeni jeszcze to, nawet w detalach przypomina jak rasowy reporter. Sprawdzam lewą kieszeń, sprawdzam prawą kieszeń. Wszystko jest, baterie są, kasety są, torba jest, zakładam buty, biegnę. No po prostu wzorowy człowiek. Przypomina mi ktoś taki dowci o rolniku, który jechał na pole rano o świcie, wyjeżdżał na to pole, no miał już opracowaną taktykę. Skoro był zaspany, no zawsze może czegoś zapomnieć, to trzeba rutynowo sobie pewne rzeczy zaplanować. A więc rutyna wyglądała następująco. Papierosy są, są. Zapałki są. Są. No dobra, no to wio. Jedzie, jedzie, jedzie na zakręcie przy mleczarni. Jeszcze się zastanowił. Kurde, czegoś nie zapomniałem? Papierosy są? Są. Zapałki są? Są. Dobra, wio. Jedziemy. Jeszcze raz dokonał takiego sprawdzenia. Przyjeżdża na pole. Już się rozgląda, czy ja czegoś nie zapomniałem. Papierosy są? Są. Zapałki są? Są. O cholera, pługa, żem zapomniał. No więc tutaj być może... W być może to jest właśnie ta historia z Wiśniewskim, Śliwińskim, że on czegoś zapomniał z tymi kasetami, z tymi butami, z tymi, z tymi bateriami. Wszystko miał, tak? Pobiegł tam na miejsce, widział jeszcze samolot w rozwiewce. Była mgła. No, nic nie było widać prawie. Ale widział jakieś takie skrzydło, leciał bokiem, przechylony i właściwie nie widać było całego, tylko jedno to skrzydło w rozwiewce. No i w tym kierunku pobieg, gdzie ta rozwiewka była. Jako rasowy pies ogrodnika. Ale czemu, poczekaj. To czemu zapytań. nie włączył kamery? A no właśnie. Nie Biegł, ustawił to, czasu. No nie miał czasu włączyć. Papierosy są. Zapałki są. No, sprawdzał, czy kamera jest. Bateria jest. Kasety zapasowe są. Buty są. Wszystko jest. Kurde, zapomniałem włączyć kamery najważniejszy skup stulecia. prawdopodobnie Ale wiesz, on nawet nie włączył czasu w tej kamerze, co jest, prawda, bardzo dziwne w tym wszystkim, ponieważ kiedy się dokumentuje cokolwiek, to ten czas jest włączony automatycznie. A nie, że to jest standardowe ustawienie kamery. Przecież to są kamery półprofesjonalne. Muszą to mieć. To jest najważniejsza rzecz w zapisie. kiedyś to się wydarzyło. Po to, żeby poskładać te kawałki z różnych, z różnych być może, materiałów. Muszą być zsynchronizowane po to jest ten czas dodawany automatycznie, żeby go usunąć z zapisu trzeba wykonać pewne operacje nietypowe i wymaga to biegłości technicznej ponieważ czas jest tam zapisywany automatycznie bez żadnych ingerencji z defaultu jak to mówią <grystanie> <grystanie> defaultowo proszę pana ta funkcja jest defaultowo no więc on defaultowo biegnie, biegnie, biegnie nic nie nagrywa, broń Boże wbiega na to po bojowisko Zadyszany, bo to słychać piękna ścieżka dźwiękowa jest na filmie Wiśniewskiego. Oj, bogata jest ścieżka, panie Wiśniewski. Ja to akustyk jestem, to ja tam słyszę wiele rzeczy. Ja słyszę, że ma pan przydek straszny. Zdziewał się pan jak jasna cholera, biegnąc te 300 metrów. No musisz pan trenować, no nie można się tak zadyszyć. No. Słychać, on idzie po ty, na no, płoto, po kolana, idę przez te szaki. O. To czarna skrzynka samolotu jest, dosłownie, takie widać oczy nie niemalże za kamery, że o czarna skrzynka jest, no na to pole i od razu na czarną skrzynkę wchodzi, do szczęścia, to to latka wszystkie trzy lata codziennie, ale czemu nie wcześniej i jeszcze dalej idzie, zdyszany, coś tam kątem łapie, kamera cały czas skierowana na ziemię, nie na okolice, broń Boże. Nie, nie, co to to nie, żeby jakiś pejzaż złapać, no, z daleka objąć, to przecież to, każdy fotograf to robi, panoramkę, żeby się zorientować później w przestrzeni, czy czegoś nie zapomniałem, żeby wiedzieć co gdzie jest poustawiane, no jemu się to, takie błędy nie zdarzają, jest, żeby jedną panoramkę strzelić. To nie był operator, to był montażysta. Nie, nie, przepraszam bardzo. Fotograf, amator, wszyscy koledzy potwierdzają, że on nagrywał wszystko dookoła. Dokumentalista. On nagrywał nawet kolegów w restauracji. Aha, rozumiem. To się przyda. I fotograf, amator, bo miał przy sobie również aparat fotograficzny złapany, że oprócz tego tej kamerki henki, którą ma w rączce, ma też profesjonalny aparat fotograficzny z zoomem. Duży, wypasiony, profesjonalny aparat do, do robienia dobrych zdjęć. Mhm. I on doskonale sobie zdaje sprawę ze wszystkich optycznych spraw. To nie jest byle kto, człowiek, który pracuje 20 lat w telewizji w obrazie. 30. Wie dokładnie co kamera. On 30 pracował. No 30, przepraszam bardzo. No 30 czy 50 lat. Uważam to już. Każdy, kto pracuje ponad 5 lat przy kamerze, to on wie na ten temat prawie wszystko. Tak więc na tym filmie jego nie ma żadnych parametrów czasowych. Ten film trwa około 10 minut. Mgłę filmował dwie godziny. Potem w tej rozwiewce mgły zobaczył tam jakieś skrzydło, które orze, ziemię, huk silników i tak dalej. Po czym wyłączył kamerę w związku z tym, że to zobaczył coś tak strasznego i później zaczął filmować tam na tej łączce i wówczas nie ma ani daty, ani godziny zrobienia tych zdjęć. I to co ciekawe, później według jego, nie wiem na skutek jakich w związku z tym parametrów czasowych na podstawie jego filmu przecież komisja Millera odtwarzała, czas rzekomej katastrofy. To jest najlepszy dowcip. Od początku biegu tego filmu, a momentem kluczowym było zawycie bodajże syreny, tak? To jakoś tak się odbyło, na raka. A ta syrena to, był, to była syrena pociągu, który tam się obok na to raz znajdował. To ona tak brzmiała, prawda, złowieszczo, tragicznie, ale była to syrena pociągu, lokomotor. Tak więc zagapił się nasz polski montażysta na tym terenie. Ale przecież był świadkiem tak strasznej katastrofy i dziwił się, że e, nie widzi tam e, niczego, co do takiej katastrofy należy. On nawet mówi o tym e, przed zespołem e, parlamentarnym, że im się wydawało, że to jakiś mały sportowy samolot się rozbił, że tam nic i nikogo nie ma, że nie ma żadnych pasażerów przede wszystkim, żadnych ciał, że nie ma tam foteli, że nie ma rzeczy osobistych, ani też nie widać ratowników medycznych. Niczego nie ma, panoramy również nie ma, bo pracowicie kamera jest cały czas skierowana ku ziemi i omiata te, te resztki, które leżą tam, porozrzucane z, z odległości kilku metrów tylko. Pracowicie omija wszystkich ludzi, zwłaszcza ich fizjonomię, żeby się nie nagrali. A mimo tych wszystkich zjajanych wysiłków, na tym filmie pojawiają się takie fajne rzeczy jak grupka ludzi, którzy stoją w skupieniu i w zamyśleniu kopcą szlugi, strażacy czy bezpieczniacy, którzy tam stoją, prawda, przy katastrofie. Pojawiają się takie smaki jak na przykład strzelające drzewa. Ewidentnie w pewnym momencie jak film przez niego montowany urywa się w chwili, kiedy kamera jest skierowana na łamane drzewo i rozlega się w sąsiedztwie huk wystrzału z broni ręcznej. On tłumaczy to przed komisją, że no bo to, to prawdopodobnie drzewa strzelały. Rozgrzane w ognisku. Pojawiają się takie smaki, jak na przykład dźwięki z oddali tam pod przejeżdżających samochodów, jakieś syreny milicyjne, a w tle dźwięk wiosennych ptaków. No i dylla, sielanka. No, jest jeszcze kilka ciekawych innych ujęć, mianowicie. Ale poczekaj, jak on biegnie, biegnie tą kamerą przez, po nogach tych strażaków mhm. i łapie przy okazji numer rejestracyjny tych samochodów. Dzięki temu byśmy je zidentyfikowali, które to są wozy strażackie, wyjeżdżające, z, przy, które przyjechały tam na miejsce. To są dwa wozy strażackie z remizy, która mieści się na lotnisku. Przy nim, przy stacji benzynowej, 200 metrów od tego pobojowiska, jest jednostka straży pożarnej. I te samochody, właśnie z tej jednostki, tam przejechały. Prawdopodobnie leniwym krokiem na to miejsce. Być może dlatego ci goście są tacy rozleniwieni i smutno palą papierosy. Wygląda to wszystko, no, jak to mówi Wiśniewski, nie mrawo im to szło. A może to już kolejna próba była po prostu. Mm, tak, ale wiesz co? Chciałam jeszcze do tych ptaków wrócić. To jest bardzo symptomatyczne i jak sam nasz kolega w napisał, spadła na to właściwie jego żona. Otóż normalnie dzieje się tak, że jak jest jakaś katastrofa, jakieś gwałtowne wydarzenie, jakiś wybuch czy cokolwiek, to ptaki zrywają się i uciekają, opuszczają to miejsce. I w momencie, kiedy wydarzyłoby się coś tak horrendalnego, jak upadek samolotu o wadze 90 ton i wybuch, i rozpad, i pożar, i wszystko, i, i dym, no to w tym momencie ptaki uciekają z tego miejsca. A tam na jego filmie, a on znajduje się rzekomo w parę minut po tej katastrofie, na tym jego filmie cierkają ptaszki wesoło. No i jest wiosenna, no jasne. słońce wychodzi, robi się cienie. Ptaki zaczynają śpiewać, czyli najwyraźniej nic tam nie wybuchło. Gdyby cokolwiek wybuchało i się paliło, to one by uciekły natychmiast. I nie wracały w to miejsce, dopóki byli, były pewne, że są bezpieczne. Gwałtowne hałasy i zamieszanie ptaki skutecznie wypłaszcza. One się w takich miejscach nie zatrzymują, gdzie jest. Nawet głośniejsze, czy syryny, na przykład alarmowe, byłyby w stanie je spłoszyć skutecznie, znaczy one by na pewno zamilkły. W oczekiwaniu, czy schowane w, ty w swoich tam, gdzie są, albo by uciekły od razu, albo przynajmniej by schowały się zaszyły głębiej w te swoje leśne ostępy, nie dawały znaku życia, bojąc się, że te dźwięki oznaczają jakieś zagrożenie. To jest reakcja naturalna. Zresztą nie tylko z ptaki, ale wszelka zwierzyna leśna w przypadku katastrof zawsze ucieka, spłoszona. Wydarzy się na przykład katastrofa drogowa, też zalega po wypadku złowieszcza cisza. To jest charakterystyczne wspomnienia wszystkich ofiar wypadków, które się dzieją w lesie, że po takim zdarzeniu zalega cisza, wszystko zamiera, nawet jeżeli las jest zaludniony, tętni życiem, słychać ptaki, różne zwierzęta, one słyszą coś takiego, po prostu wszystko milknie. Stąd jest to wrażenie takiej śmiertelnej ciszy. Oto ta cisza jest właśnie spowodowana lękiem zwierząt. No tak, tam zwierzęta, tam ani zwierzęta, ani ptaki się niczego nie bały. Przyjechali żołnierze omonu, przyjechało, czeka, prawda? I gasili tam coś nie wiadomo co. Części samolotu nie były gorące, skoro można było je polewać wodą i nie tworzyła się żadna para ani nic. Poza tym nasz kolega Albatros dowiódł za pomocą analizy właśnie tego filmu, który się bardzo mu przydał. Ty się na tym znasz, więc może to lepiej opowiesz, aniżeli ja. Promieni podczerwonych że te części tego samolotu miały w kilka minut po katastrofie w momencie filmowania ich przez Wiśniewskiego temperaturę otoczenia, to znaczy od 1 do 3 stopni. No to jest termografia, te, te, te wyliczenia nie są jeszcze skończone, bo tam jest kwestia przeliczenia dokładnej charakterystyki aparatu fotograficznego, który robił te zdjęcia. Jest prawdą, że matryca kamery rejestruje tak zwaną bliską podczerwień, to znaczy światło, które jest niewidzialne ludzkim okiem, czyli zakres światła, który jest poza ludzką percepcją. Niektóre zwierzęta widzą jeszcze w tym zakresie, to jest ciekawostka, informacja dla koneserów natury. Niektóre zwierzęta widzą w wiele szerszym zakresie i w ultrafiolecie, i w podczerwieni też, nie tylko bliskiej, ale i dalszej. A po co? No bo wtedy przecież w nocy drapieżniki polujące nocą, a jest taka masa takich, mają ogromną przewagę, jeżeli potrafią widzieć podczerwieni. Po prostu wszystkie żywe, ciepłe ofiary są w stanie skutecznie zauważyć w mroku. Bo podczerwień to jest właśnie największą intensywność, ma temperaturową. No dobrze, ale akurat z tamtego dnia ten film stanowił, że tak powiem, podstawę całej narracji katastroficznej, prawda? On opowiadał, co się stało potem. Biegnie z tą kamerą, zatrzymują go Rosjanie, Omonowcy i chcą mu tą kamerę wydrzeć. On ich oszukuje. Przestawiają mu rzekomo makarowa do czoła, a potem go podwożą do hotelu, bo taki brudny, żeby nie szedł sam, bo prawda, wstyd, żeby w brudnych butach szedł sam do hotelu i tak dalej. Coś tam takiego było, prawda? Tak według jego znaczy, opowieści. Po kolei było tak, że on w, w przybiegł na to pole, latał z tą kamerą, filmował ziemię, tak? I, i, i te różnorakie szczątki na niej leżące, dysząc przy tym bardzo wyraźnie. No i wtedy pojawia się w kadrze omonowiec w takich typowych plamiastych spodniach i bierze go pod ramię i wyprowadza z tego miejsca na bok i w tym momencie zapis się urywa. Jeszcze widać ich biegnące nóżki przebierające i słychać dialog łamanym rosyjskim. ta moja robota, ja reportier znaczyły, że Wiśniewski wytłumaczy, że przecież ma prawo tam przebywać i filmować, że jest, nie jest intruzem ma, ma glejt, może tutaj może tu nagrywać no i na tym się historia filmowa kończy on podobno został wyprowadzony tam do tych omonowców, zaaresztowany w jakiejś furgonetce w gaziku czy tam innym pojeździe wojskowym ten film został mu z kamerą zarekwirowany. On podobno tak opowiada, że sprytnie podmienił w tym czasie kasety. To mówi, że to jest typowy numer reporterów. Mają zawsze jakąś kamerę nawabia. I on właśnie wymienił kasetę na, na tę starszą, gdzie miał zapisane poprzednie dni czy rzeczy. I jak oficer przyszedł to sprawdzić, to on podobno przesunął jeszcze... Z, z, muzikiem taśmy do przodu i pokazał, że na niej nic nie jest nagrane. Wobec tego, jak tam nic nie jest nagrane, to Lejtan go puścił. No jak nie ma nagrane, to w takim razie puszczamy cię chłopie, wolno. I kaseta z, z, z filmem, kamerą wylądowała w torbie i czekała na ciąg dalsze wydarzeń w tym samochodzie. Potem podobno z tego samochodu został wypuszczony nie wiem w jakim celu, czy na rekonesans, czy, czy, czy, czy żeby rozprostować nogi, czy Trudno to określić, bo on tego nie wyjaśnił. Każdy on no, mieli nakazu aresztowania, no to go wypuścili. No, ale żebym... właśnie go wypuścili, a nie do końca, bo on tak mówi, że on z tego gazika wyszedł, ale był pod obstawą i on pilnował tego swojego żołnierza. Ja pilnuję jego, on pilnuje mnie. Taki, taki niby cwaniak jest, nie? że tutaj jeden na drugiego patrzy i że jednak jest pod opieką, nie może się oddalić, no więc pod tą opieką znajdując się, dociera do bramy tego lotniska i przy tej bramie wykonuje rozmowy z naszymi redaktorami, reporterami, z dziennikarzami, między innymi tam rozmawia z Wiktorem Baterem, który jest dokumentalistą, pierwszym informatorem o telewizyjnym, o, o tej katastrofie. Wiedział o za nim, zanim się zdarzyła jeszcze. No ale właśnie z, z, podobno z Baterem rozmawia w ten sposób, że, że ja mam film, tak? Byłem tam, widziałem, mam film. A Pater podobno mówi, no jak to, człowieku, co ty opowiadasz? I na to nasz murwoker mówi, no człowieku, ja to mam nagrane. No i tu pojawia się kwestia tego filmu, że, że może by go dał, czy, czy, czy emitował, czy sprzedał, czy, czy żeby go pokazać na świecie. Tak? To nie zostało tam wyjaśnione, co dalej się stało z tym filmem. Na pewno do transakcji tu wymiennych żadnych nie doszło. I tam po jakimś czasie, tam to, to chyba było kilkanaście minut, czy, czy maksimum pół godziny został. Rzekomo odwieziony do hotelu też jest pytanie, po co i którędy do tego hotelu, bo najbliżej tam było rzeczywiście pieszo przejść przez te krzaczory, te 200 metrów. 400. No to zależy od, od którego końca, bo od tego końca, o którym ja mówię, jest nie więcej niż 200 metrów przez bramę, bo to się da zmierzyć łatwo na mapie satelitarnej. 200 metrów od bramy do tego hoteliku. Podobno został odwieziony. No tak, bo jak mówił, to Rosjanie się troszczyli o to, że on ma buty pobrudzone, więc to nieładnie, żeby w brudnych butach chodził. Po rosyjskich lotniskach, prawda? Dokładnie. Tak. Więc można go odwieźć do domu, tak. Do hotelu. i No i te wszystkie rzeczy, te, te opowieści wszystkie, te zmagania z, z omonowcami pogonie, tak, bo on jeszcze opowiada, że on tam on co prawda nagrywał te krzaki ale tu oni za nim biegli i on tutaj trochę skręcił, tam kluczył między, w tym błocie, jak już wpadł po kolana to musiał się poddać, bo go złapali na filmie to jest trochę inaczej nagrane że ktoś delikatnie do niego podchodzi z boku i nie ma żadnych biegów przełajowych przez bagna tylko ktoś zwyczajnie podchodzi i, i łapie go pod ramię no ale to jest wiesz, powiedz, on ma zmysł dramatyzmu we krwi no więc no, tu jego relacje są zupełnie niespójne z tym, co nagrał albo to nagrywał nie w tym miejscu, nie w tym czasie. W każdym razie już są tak przebarwione, że już bardziej dramaturgicznie można było tego opowiedzieć. W czasie, w którym on mówi, czyli od około dziewiątej do dziesiątej do z minutami, to wszystko, o czym on mówi, by się nie zmieściło. I w tym czasie on podobno, oprócz tych pogoni, tych rozmów, przejazdów, z lotniska do hotelu, on jeszcze wykonał montaż. znaczy Ten film już jakoś tam pociął, czy wyciągnął z tej swojej kasety i przesłał do studiów telewizyjnych, czy do jednego studia, prawdopodobnie przez wóz transmisyjny telewizyjny, który jest tam stał nieopodal, do ośrodka warszawskiego i albo on już go zmontował w tym hotelu na biegu, czy na kolanie i przesłał zmontowany, pocięty materiał. Albo całą kasetę przesłał, to też zajmuje ileś czasu, bo ta kaseta ma, jest dosyć pojemna, do Warszawy. w Warszawie ktoś to zmontował. W każdym razie po 10, nie wiem, 20 bodajże, ten film Wiśniewskiego został wyemitowany w telewizjach. To znaczy Ciepny. tak mniej więcej 100 minut, 100 minut po tej rzekomej katastrofie. I to mało tego został wyemitowany w Warszawie i w Moskwie, i bodaj w Moskwie, w telewizji moskiewskiej, bodaj nawet o minutę wcześniej. Nie, minuty wcześniej. Nawet dwie, widzisz. Musiał zostać już, już pocięty, przesłany do Moskwy również, bo tam są no, wyjęte te fragmenty najbardziej ciekawe i pokazane. Wieczorem pokazany jest pełna wersja filmu w, w Rosji. No, w Polsce chyba nie było pełnej wersji. Pełna wersja tego filmu, 10 ponad minut i te wszystkie ujęcia, te, które najbardziej nas interesują, właśnie tam były pokazane. Jest kwestia, o tym już wspominałem, kwestia praw autorskich do tego, ale, ale to już pominijmy. Tu następstwo czasowe i techniczne, jak to się stało, czyli jak to było możliwe, żeby on to wszystko wykonał i, i przesłał. Ja twierdzę, że jest to niewykonalne w tym czasie. To znaczy, jeżeli materiał był nagrany o 9 rano, to o 10.20 nie miał prawa się pojawić gotowy. Nie zdążono w tych warunkach. Tu chodzi o, konkretnie właśnie o to, co jest jego chlebem, czyli o montaż, bo montaż to nie jest wyjęcie czegokolwiek tam ze śmiecia, tylko wymaga drobiazgowego przeglądania tych poszczególnych scen, bo ten film nie jest przypadkowy. On nie jest wzięty tak wyjęty z, z, z aparatu i ułożony jak leci. On jest detalicznie powycinany. Dokładnie to, co chciano pokazać, jest pokazane, a to, co miało zostać ucięte, jest wycięte. Tak, cięcia są dosyć jasne, ale mało tego, nie ma żadnej kompatybilności z jego opowieściami, nawet jego między jego własnymi, rozmaitymi wersjami tychże wydarzeń, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę zeznania innych świadków, którzy znajdowali się w tym samym czasie, to również nie są one kompatybilne z tym, co on mówi i z tym, film, i z tym filmem w dodatku. Także wszystko, i jeszcze do tego z tym rzekomym filmem Koli. także wszystko to jest bardzo chaotyczne i blogerzy, niektórzy byli zdania, że film Wiśniewskiego został nagrany po prostu być może dzień albo dwa dni wcześniej. Sądząc z czasu jego emisji i tych oficjalnych godzin rzekomego wypadku, no to innej możliwości nie ma. Dlatego, że być może on jest genialny, tak, ale wiemy już z całą pewnością, że nie jest pobiegaczem, czyli że ma handicap. On nie zdążył szyb tak szybko dobiec i wrócić, żeby był w stanie bez, bez zadyszki to zmontować. No, a Do tego trzeba było naprawdę... Kilku godzin spokojnego ślęczenia przy komputerze i to też nie jakimś tam byle jakim, tylko dobrym, wypasionym komputerze graficznym, żeby to można było zrobić. Więc podejrzewam, że on miał ze sobą mocny sprzęt, to znaczy nie taki typowy notebook, ale jakiś mocniejszy i na tym stanowisku on go spokojnie u siebie rozłożył tam w tym pokoju hotelowym i tamty, tego montażu na miejscu dokonał pod okiem być może przyjaciół którzy mu tam dawali wskazówki, co można pokazać, a co nie można. I ten gotowy materiał został przesłany dopiero do studia telewizyjnego. Innego celu przebywania montażysty na tym miejscu nie widzę. Znaczy albo potrzeby tam na miejsce, żeby dokonywać jakich, jakichś montaży telewizyjnych. No więc jakichś montaży pewnie dokonywał, tak? coś montował. W każdym razie ten jego film stał się podstawą do zbudowania, jak już wspomniałam, całej narracji tejże katastrofy. Bez tego filmu nie byłoby właściwie nic, prawda? Tym bardziej, że przypomnimy, na początku były opowieści o tym, że urwał się ogon samolotowi typu Jak-40 z prezydentem na pokładzie, to były pierwsze informacje, później dopiero przyszły informacje o Ubolewie. Przez 100 minut nie było żadnych informacji filmowych, dopiero potem przyszły zdjęcia Wiśniewskiego. I potem te zdjęcia były wciąż i wciąż powtarzane, kadry były drukowane w gazetach, były dopowiadane rozmaite inne historie itd. Ale jego film stał się, że tak powiem, osią tego, co tam się zdarzyło. On się stał osią. A... Można zażartować, że montażysta stał się osiołkiem tej narracji, dlatego że, no, że nic się nie zgadza po prostu. Co jest... Chyba, że on sam sobie nie zdawał sprawy, co tam się właściwie stało, bo jeszcze pod koniec lutego ubiegłego roku, 2011, przed zespołem parlamentarnym mówi, i tutaj mam akurat zapis z ten, ze stenogramu fragment, co widać na materiale filmowym, prawie żadnego ognia. Bo ten samolot powinien mieć co najmniej 10 ton paliwa. To jest dość dużo przecież. Nawet widać po tej skali tego, tych zniszczeń, można powiedzieć, że się niewiele zniszczyło. Przy takiej eksplozji to powinno zdmuchnąć to w promieniu kilkuset metrów albo jeszcze więcej. To też jest zastanawiające, że ten słup ognia według mnie niefachowca jest taki dość mały. W ogóle mi się skojarzyło z jakimś filmem fan, no powiedzmy wojskowym, typu samolot wojskowy się rozbił, buch czy śmigłowiec. Dlatego też była taka właśnie moja reakcja i ta niepewność, co ja zobaczę. Ale głównie biegłem z przekonaniem, że to jest prawdopodobnie samolot wojskowy albo jakiś niewielki, i stąd właśnie szukałem drogi ewakuacji w przypadku, gdyby się zrobiło jakoś niezręcznie, gdyby tam były służby wojskowe czy techniczne, które mogłyby mi zrobić, nie będę oszukiwał krzywdę. No także on bardzo był zatroskany o własne bezpieczeństwo, ale nie przewidywał, że to, co nakręca, stanie się podstawą do tak gigantycznej racji. Został troszeczkę nabrany, prawda? Ja nie wiem, co on podejrzewał, czy nie podejrzewał. Myślę, że jest dorosłym facetem i on wiedział, że jest tam do mnie przypadkowo. Wykonywał swoje obowiązki w jakimś, w jakimś zakresie, które tam miał wyznaczone. Skoro był jedynym szczęśliwcem, który wpada i znajduje czarną skrzynkę przed godziną dziewiątą, tak, kilka minut przed dziewiątą, oficjalny moment jej znalezienia jest bodajże godzina czternasta, czy później, czy piętnasta, jak Rosjanie tam zapiszą w swoich protokołach. To jest w tym tak zwanym raporcie Maku u napisane. Że skrzynkę odnaleziono niedaleko wraku o tej tej godzinie. I później polscy prokuratorzy, to to, którzy przyjadą wieczorem czy następnego dnia, stwierdzą, że no tak, myśmy ją obejrzeli. Nie była dostarczona z miejsca wypadku, prawdopodobnie przeniesiona. Czyli nie była w oryginalnym miejscu, gdzie ją rzekomo odkryto. I oni cały tę skrzynkę obejrzeli, że była połamana i opisali te uszkodzenia, że jedna tam rolka się. Z przemieściła, ale nie uszkodziła nośnika, że można odczytać i później z całym namaszczeniem te odczyty z kopii kontynuowali. No to ty przekroczyła poziom idiotyzmu dawno, dawno. No tak, ale przypomnijmy jeszcze, że tech straszny towarzyszył panu Wiśniewskiemu, który mógłby nakręcić film swego życia, chociaż to już jest i tak film jego życia, że akurat wyłączył tą kamerę trzy minuty przed rzekomym wypadkiem samolotu 154 To znaczy, wówczas jeszcze myśleliśmy, że o wiele więcej minut, bo pierwszy czas, jaki podawano, to była 8.56, prawda? On wyłączył kamerę o 8.38 i potem biegł. W czasie biegu nie usłyszał, że się wali 90 ton na ziemię. Niczego takiego nie zauważył, nie zauważył żadnego wyżłobienia, nie zauważył benzyny, nie zauważył ciała, nie zauważył foteli i tak dalej. Ale zauważył skrzynki, to najważniejsze. No niestety przegapił na ten najważniejszy moment z powodu blacharzy. Ale i tak wszystko się udało. Przez całe dwa lata żyjemy jego zdjęciem. No i właśnie to, to, ta monokultura mi zadziwia, że ona jest taka dojmująca, że aż do dni gdzie nie otwierasz, wychodzi Wiśniewski. Otwieram internet Wiśniewski, telewizor Wiśniewski, Gazeta Wiśniewski. Lodówka? Pusto. Nie, nie, pusto, nie ma Wiśniewskiego. Tu, tu na szczęście jest jeszcze ta kontrola. <śmany> Mamy monokulturę Wiśniewską no po prostu. No chyba, że się przyniesiemy do Moskwy tam, otwieramy. Dziennik radziecki. Sliwiński, Sławomir Sliwiński. O, yes, ja, nie, ja nie rozumiem dlaczego krasowego dokumentalistę zwolniła Telewizja Polska przez cały czas. Podobno nie miał uzasadnienia żadnego, nawet skarżył się w prywatnym e-mailu do naszego kolegi Fyma na, na ten fakt, że tak został potraktowany. Albo wydaje mi się, że zasłużył na odwrotnie, na, na bohaterstwo, na medal od prezydenta Komorowskiego i tak dalej, i tak maila, pisze do mnie internauta. Mogę przeczytać? Tak, proszę. Szanowny panie Zezorro, uważam, że powinien pan wezwać pod imieniem i nazwiskiem oraz podaniem pełnych swoich danych. Tak nakazuje sztuka. W przeciwnym razie pana apele można spuścić w klozecie jako zwyczajne bicie piany. Taka niestety jest prawda. To i mnie zasmuca, bo doceniam pana zaangażowanie w wyjaśnienie tej sprawy. Jednak opór przed uczynieniem ostatecznego kroku to jest przed wystosowaniem swojego wyzwania nie jako anonim. A konkretny obywatel stawia pana w bardzo podejrzanym świetle. Ja może odpowiem, bo nie chcę mi się pisać maili do tego pana, który anonimowo do mnie pisze tutaj. Ja mu odpowiadam. Mm -hmm. To dotyczy sprawy publikacji zdjęć, publikacji ogólnopolskich we wszystkich mediach, w telewizjach, w gazetach. Pani Zuzanna Kurtyka, wdowa po tragicznie zaginionym prezesie IPN, publikowała zdjęcia które blogerzy podejrzewają fałszerstwo. Te zdjęcia rzekome z okęcia, z wylotu. Tak, i ta sprawa jest bardzo bolesna, dlatego że ludzie, ludzi interesuje to, co się dzieje. Skoro zostało opublikowane publicznie przez znaną osobę, to ja publicznie proszę ją o spełnienie podstawowego obowiązku związanego z, z tą publikacją, mianowicie ujawnienie źródła. Tych obrazów, skoro one są już przez nią opublikowane, to może to zrobić i do tej skuteczności tego publicznego wyzwania nie jest potrzebne ujawnianie moich danych osobowych i nie są to żadne ostateczne kroki, ani przedostateczne, ani, ani poostateczne. Moje personalie do tego nic nie mają. A wszystko mają personalia osoby, która je publikuje, mianowicie pani Suzanny Kurtyki, która je opublikowała pod własnym nazwiskiem i to ona odpowiada za ich integralność. Jeżeli istnieje podejrzenie, że, że są nieintegralne, nieprawidłowe i sfałszowane, to do niej należy, jej obowiązkiem moralnym jest dopełnienie, usunięcie wszystkich wątpliwości z tym się wiążących. Jeżeli na takie publiczne wezwanie nie odpowiada, to na nią spada ciężar, publicznej odpowiedzialności, za zaniechanie tych działań. Moje oświadczenie tyle oznacza. I moje personalnie nic nie mają do rzeczy tutaj. Także szanowny panie, który do mnie pisze w tej sprawie, oświadczam panu, że ostateczny krok, o który mnie pan tutaj pięknie apeluje, nie ma nic do, do sprawy, do meritum. To nie ja te zdjęcia publikowałem, szanowny panie. Więc jeżeli pan wie, kto, skąd one się wzięły, i co w nich jest nie tak, to proszę jak najszybciej się z tym zgłosić. Bo nie lubimy być oszukiwani. No dobrze, to było postscriptum do naszej dzisiejszej historii o filmie Słowomira Wiśniewskiego, który stał się osią i podstawą właściwie narracji o katastrofie na Siewiernym. Pan Słowomir Wiśniewski sam katastrofy nie widział i nie sfilmował i nie słyszał, jednak jego film zrobił karierę prawie światową. Pan Wiśniewski został potraktowany mm, fatalnie, dlatego że podobno jest bez pracy i nie wychyla nosa z domu, Zmienił się, y, zmieniło się jego życie, przez, jak zapewniał naszego kolegę Free Your Mind, a, a film za, zawiadamiał o tym nas czyli ludzi, którzy śledzili i analizowali razem z nim to wszystko, co, co było nam podawane do wiadomości na temat katastrofy tak zwanej z 10 kwietnia. Ja myślę, że teraz powinniśmy zakończyć tę część naszej rozmowy i zająć się kolejnym tematem za parę dni. W każdym razie proponuję, żebyśmy się pożegnali teraz z naszymi słuchaczami, a do tematu oczywiście musimy wracać, bo jest mnóstwo niewyjaśnionych spraw, jak choćby Sprawa wylotu, właśnie z Okęcia i tych nieszczęsnych zdjęć. Do tego na pewno też wrócimy. Ze słuchaczami żegna się Joanna mieszko oraz mój znakomity kolega. Kłaniający się nisko zezoru. Do usłyszenia.